Były sobie trzy świnki, trzej bracia jednakowego wzrostu, okrągludcy, różowi, z jednakowymi ogonkami. Nawet imiona mieli podobne. Nazywali się Nif-Nif, Nuf-Nuf i Naf-Naf. Przez całe lato świnki fikały koziołki w zielonej trawie, grzały się na słoneczku, używały sobie w kałużach. Jesień. Słońce już nie tak mocno przypiekało, a szare chmury płynęły nad pożółkłym lasem. Trzej bracia wyszli na leśną polanę. Na zdrowie, braciszku, na naf. Dziękuję, braciszku, nuf, nuf. Popatrzcie tylko, jak się rozkichał. Na zdrowie, braciszku. Ale prosimy cię, kichaj gdzieś na stronie, bo nas zarazi. Wybaczcie, ale strasznie przemarzłem dziś w nocy, jeszcze teraz trzęsę jest zimna. Czy, czy nie czas, braciszkowie, pomyśleć o zimie? Jak to pomyśleć? Dopóki było ciepło, spaliśmy pod krzaczkami, grzaliśmy się na słoneczku, ale przecież niedługo spadnie śnieg. Co zrobimy bez dachu nad głową? Cóż więc braciszku proponujesz? Wybudujmy sobie dom i w nim przezimujmy. Do zimy jeszcze daleko, zdarzymy. Uy, uy, uy. <gry> jeszcze się pobawimy. Jak będzie trzeba. Sam wybuduję sobie dom. Ja też. A, a dlaczego nie mielibyśmy razem popracować? Wytrójkę trójkę wybudujemy szybciej i razem będzie weselej. A, a może ja chcę mieszkać sam w swoim I, domu? I, i, I ja również jakoś przyjemniej mieszkać osobno. W nosy nikt obok nie herapie. Jak sobie chcecie, ale ja jutro zabieram się do roboty. Powodzenia! Powodzenia? Nie będziemy ci przeszkadzać. Rób co chcesz. A my się jeszcze pobawimy. Nie nabawiliśmy się jeszcze jak należy, prawda? Braciszku, nif, nic. Masz rację. Robota nie za Jeszcze zdążymy się napracować. A teraz chcemy się bawić i dokazywać o tak! <śmiech> <śmiech> Uważajcie bracia, żebyście się nie przeliczyli. Do widzenia braciszku. Jeszcze raz do widzenia braciszku. A, a więc nie chcecie razem ze mną budować jednego domu dla wszystkich? Nie życzymy sobie. Wielka szkoda, ale namawiać was nie mam zamiaru. Też mi coś no, rób jak chcesz, a, a, a, a my się jeszcze popawimy. I potańczymy. I zaśpiewamy a, sobie. Potańczymy. Dzięki dokazywały, bawiły się wesoło i nawet nie zauważyły, że dni stają się coraz krótsze i chłodniejsze. Dopiero dokuczliwe zimno przypomniało im, że nie mają gdzie mieszkać. Wtedy wzięły się do pracy i wkrótce w lesie na polance stanęły dwa domki. Jeden domek ze słomy, a drugi z gałęzi i witek wierzbowych. Bracisz. Nowno, podoba ci się mój domek? Podoba mi się, ale moim zdaniem mój domek jest lepszy. O. A dlaczego to twój domek jest lepszy? Wytłumacz, no, proszę. Twój domek jest zrobiony tylko ze słomy, a mój z gałęzi i witek wierzbowych. No to co z tego? Mój jest trwalszy i zimą w moim będzie cieplej. A to ja wybudowałem swój domek szybciej. Raz, dwa i gotowy. W ciągu jednego dnia. A ty pracowałeś cały tydzień i jeszcze... Dwie godziny, ale za to braciszek naf-naf budował swój dom i przez całe dwa tygodnie. O, właśnie. Podobno naznosił kamień, namiesił gliny, a po co? Wiesz, wiesz co on mi powiedział? Nie nie wiem. Zapytałem go dzisiaj: Coś ty wybudował? Dom dla świnki hmm? czy twierdzę? I wiesz, co mi odpowiedział? Nie, nie ma pojęcia. Odpowiedział mi: Dom świnki powinien być twierdzą. Hmm. Tak mi odpowiedział. No i jak ci się to podoba? Hmm. Czy on czasem nie ma zamiaru z kimś wojować? A wiesz, co śpiewał w czasie roboty? Skąd mogę wiedzieć? Przecież dwa tygodnie go nie widziałem i dwa tygodnie nie rozmawiałem z nim. Posłuchaj, zapamiętałem jego piosenkę. O tym, co śpiewał. Ten z kamienia domek ma, domek ma, domek ma. Kto jest mądry, tak jak ja? Mądry, tak jak ja? Żaden zwierz nie groźny mi, nie mi, nie mi, nie otworzy moich drzwi, moich własnych drzwi. Żaden zwierz niegroźny mi, nie mi, nie mi Nie otworzy moich drzwi, moich własnych drzwi O jakim zwierzu on myśli? Sądzę, że o wilku A więc boi się wilka i się, że go zje. <grym> Oczywiście, że nie grzeszy odwagą, jeżeli wybudował sobie takie domisko. <grym> Jakie tu mogą być wilki? <grym> <grym> Wszystkie wiadomo, że zające wypędziły z lasu tych rozbójników co do jednego. No. Nasz braciszek jest po prostu podszyty tchórzem. <grym> <grym> <grym> <grym> A my jesteśmy odważni, prawda? Co prawda, to prawda My się niczego nie boimy Obaj bracia tak się rozweselili, że ich wesołe krzyki rozległy się daleko po lesie Zaczęli nawet śpiewać Choć objedziesz cały świat, cały świat, cały świat Do mej chatki wrócisz rad, wrócisz bardzo rad Mam ja dobry, mocny dom, nowy dom, mocny dom, nawet mi niestraszny grom, nawet grad i grom. Mam ja dobry, mocny dom, nowy dom, mocny dom, nawet mi niestraszny grom, nawet grad i grom. A tym bardziej wilki, bo jakie tu mogą być wilki? Jakie? Skąd? Pytam raz jeszcze. A swoją drogą nigdy w życiu nie widziałem żywego wilka. Chętnie bym na niego popatrzył. I, I co byś z nim zrobił? Bo ja wiem, złapałbym go za nos, a ty? A ja bym go. Ja bym go. Ogon. przewrócilibyśmy go. Związalibyśmy i potem go nogą. O tak, o, tak, o, o, o, o, o, o, o. I rozweseleni bracia znów zaczęli śpiewać. <śmienny> Na jest straszny szary wilk, stary wilk, szary wilk, gdzie się podział? Nagle ujrzeli prawdziwego, żywego wilka. Stał za dużym drzewem i wyglądał tak potwornie, strasznie. Miał złe oczy i zębatą paszczę. Po plecach biednych świnek przebiegło mrowie. A ich cienkie ogonki słabo zadrżały. Obaj bracia nie mogli się poruszyć ze strachu. Wilk przygotował się do skoku. Kłapnął zębami, mrugnął prawym okiem. Ale prosiaczki już oprzytomniały i kwicząc na cały las, rzuciły się każdy do swojego domku. Nif-Nif pierwszy dobiegł do swojej słomianej chatki i ledwo zdążył zatrzasnąć drzwi przed samym nosem wilka. Aj! Natychmiast otwieraj! Jeżeli nie otworzysz, nie. to drzwi wyłamie! Nie! Nie odporzę. Natychmiast otwórz drzwi, bo tak dmuchnę, że rozsypie się cały twój dom. Nif-Nif ze strachu nie mógł już nic powiedzieć. Wtedy wilk zaczął dmuchać. Z dachu domu poleciały źdźbła słamy. Wilk dmuchnął po raz drugi. A kiedy dmuchnął trzeci raz, dom rozleciał się na wszystkie strony, jakby runął na niego huragan. Zwierz kłapnął zębami przed samym ryjkiem małego prosiaczka. Ale Nif-Nif zręcznie się wykręcił i rzucił do domku brata. Ten szybko wpuścił go do siebie i również zdążył zatrzasnąć drzwi przed samym nosem Zbuja. Mm. Teraz zjem was obydwu Nigdzie mi nie uciekniecie Nif Nif i Nuf Nuf Ze strachem spojrzeli na siebie A bardzo zmęczony wilk Zdecydował się użyć podstępu Rozmyśliłem się nie będę jadł tych chudych prosiąt. Ty. wójdę lepiej do domu, bo jeszcze mnie napadną zające. S słyszałeś? Powiedział, że nas nie zje. Okazuje się, że jesteśmy za bardzo chudzi. To bardzo dobrze. A słyszałeś? Że on boi się zajęcy A jak się ma ich nie bać Kiedy hmm. mają prawdziwe myśliwskie strzelby I umieją z nich strzelać Ej, Dobrze by było Żebyśmy znaleźli w lesie jakąś strzelbę Albo chociaż pistolet no, Za późno o tym myśleć Kiedy za drzwiami stoi wilk A mnie się zdaje Że on sobie poszedł Tak myślisz Powiedział przecież Lepiej pójdę do domu Czy nie słyszałeś? Bardzo prawdopodobne, że poszedł sobie do domu. O, ale mimo wszystko dobrze, że wybudowałem sobie domek nie ze słomy, lecz z gałązek i witek wierzbowych. Twój przecież rozleciał się. Ha. A twój się nie rozleci? Mam nadzieję. Bracia uspokoili się i zaczęli śpiewać, jakby się nic nie stało. Na mnie straszny szary wilk nie. Stary wilk, szary wilk Nie przestraszy nas ten wilk Straszny bury wilk Na mnie straszny szary wilk Stary wilk, szary wilk Nie przestraszy nas ten wilk Straszny bury wilk Ale wilkowi nawet do głowy nie przyszło, żeby gdzieś chodzić Po prostu... Odszedł na bok i przyczaił się. Chciało mu się śmiać. Z trudem powstrzymywał się, żeby nie wybuchnąć chichotem. Udało mu się oszukać dwie głupie świnki. Kiedy świnki uspokoiły się na dobre, wilk wyszedł z krzaków z owczą skórą w łapach i ostrożnie podkradł się do domku. Pod samymi drzwiami nakrył się skórą. Nif-nif i nuf, nuf bardzo się przestraszyli, kiedy usłyszeli stukanie. Kto tam? Kto tam? To... to... to... to, to ja. To ja, biedna mała owieczka. Po, po, po, po, pozwólcie mi, mi, mi, mi przenocować. O, odbiłam się od stada i, i, i, i, i jestem bardzo, bardzo, bardzo jestem zmęczona. Wpuścić! Owieczkę można wpuścić. Owieczka to nie wik. Hmm. Hmm. Też tak myślę. Trzeba jej pomóc. Ale kiedy świnki uchyliły drzwi, zobaczyły nie owieczkę, lecz strasznego zębatego wilka. Zatrzasnęły drzwi i z całych sił je podparły, żeby wilk nie mógł się do nich dostać. Wilk okropnie się rozgniewał. Nie udało mu się przechytrzyć świnek. Zrzucił z siebie owczą skórę i warknął. Czekajcie! Z tego domu zaraz nic nie zostanie! Zginęliśmy! Teraz już zginęliśmy! Poszukał nas, A co będzie, jeżeli twój domek nie jest taki mocny, jak myślisz? Przecież wilk nas zje. Co robić, bracisz? Nie wiem. Trzymaj mocniej drzwi. I wtedy wilk zaczął dmuchać. Domek trochę się przekrzywił. Wilk dmuchnął drugi, potem trzeci, potem czwarty raz. Z dachu spadały liście, ściany trzęsły się, ale domek ciągle jeszcze stał. Twój domek jest mocniejszy od mojego, ale boję się, że nie wytrzyma. Teraz rozumiesz, dlaczego NAW wybudował sobie kamienny dom? Rozumiem, ale co mi z tego? Gdybyśmy byli mądrzejsi, bylibyśmy teraz zupełnie bezpieczni. O, oj, oj, domek się wali! Zginęliśmy! Muchnął piąty raz. Dom zakołysał się i rozleciał. Tylko drzwi przez jakiś czas jeszcze się trzymały. Prosięta z przerażeniem rzuciły się do ucieczki. Pędziły do domu na Fnafa. Wilk gonił je wielkimi susami. Raz o mało nie złapał Nifnifa za tylną nóżkę, ale ten w porę się wyrwał i przyspieszył biegu. Wilk również przyspieszył. Był pewien, że tym razem świnki mu nie ujdą. Nafnafa Nafa był kamienny. Ciężkie dębowe drzwi zamknięte na zasuwę. Dobrze jest w tym domu. Ciepło i przyjemnie. W rogu telewizor przy ścianie szerokie łóżko. Na oknach okiennice. W kominku pali się ogień. Na ogniu kocioł nakryty pokrywą. Nafnaf -naf siedzi na stołku.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 Nie otworzy moich drzwi, moich własnych drzwi. Żaden zwierz niegroźny mi, niegroźny mi, niegroźny mi. Nie otworzy moich drzwi, moich... Nie zdążył na naf dokończyć swojej piosenki, kiedy za drzwiami dał się słyszeć znajomy kwik. Do drzwi zabębniono. Naf, naf szybko odsunął zasuwę i wpuścił do domu braci. Byli na wpół żywi i tak przestraszeni, że słowa nie mogli wymówić. W milczeniu wskoczyli pod łóżko, żeby się ukryć. Naf-Naf od razu zrozumiał, że gonił ich wilk. Ale tu w kamiennym domku nie ma się czego obawiać. Szybko zamknął drzwi na zasuwę, usiadł na stołku i głośno zaśpiewał. Kto z kamienia domek ma, domek ma, domek ma Ten bezpieczny jest jak ja, pewny tak jak ja Żaden zwierz niegroźny mi, niegroźny mi, niegroźny mi Nie otworzy moich drzwi, moich własnych drzwi Żaden zwierz niegroźny mi, niegroźny mi, niegroźny mi nie otworzy moich drzwi, moich własnych drzwi. W tym kto stuka? Kto to? Otwieraj! Nie pytaj! Jeszcze czego, ani myślę! Ach ta! To zjem was wszystkich trzech! <głos> – Spróbuj, przyjacielu! – Spróbuję! – Smacznego! – A teraz uważajcie! – Wilk wciągnął w tłuca nieco więcej powietrza i dmuchnął z całej siły. – Ale mógł sobie dmuchać. Nawet najmniejszy kamyk w ścianie nie ruszył się z miejsca. Wilk... Aż zsiniał z wysiłku. Wyłaźcie, braciszkowie, nie macie się czego obawiać. Ojej, przepraszam was bardzo, dzisiaj nie zamiatałem jeszcze pod łóżkiem. No, teraz nie macie się czego obawiać, przestańcie już trząść się ze strachu. Wilk w dalszym ciągu dmuchał, ale nic z tego. Domek trzeciej świnki stał jak twierdza Wtedy zaczął szarpać drzwiami Drzwi też się nie poddawały Więc ze złości zaczął pazurami drapać ściany domu Gryźć kamienie, z których były zbudowane Ale tylko połamał sobie pazury I wyszczerbił zęby Masz wspaniały dom Bracie Nafna. No, powinniśmy ci byli pomóc kiedyś go budował. Żeby później razem mieszkać. Przecież proponowałem wam, ale odmówiliście. Zrobiliśmy głupstwo. Nie słuchając Cię. Dobrze, że tak się skończyło. A tymczasem oui? głodny i zły wilk podniósł głowę i nagle. Zauważył duży, szeroki komin na dachu Aha, już wiem Przez ten komin dostanę się do nich Muszę się śpieszyć, zanim nadejdą tu zające Wilk jak pomyślał, tak zrobił Ostrożnie wszedł na dach i nasłuchiwał. Cii, cii, cii. No. No. Tym razem chyba naprawdę sobie już poszedł. No. A. A. Wiesz nad nas? Jek udawał spokojną owieczkę i prosił, żebyśmy go przenocowali. O mało nie wpuściliśmy go do domu. Mało brakowało, a już byś nas nigdy nie oglądał. Tak, nap, nap. Wilk zjadłby raz jak nic. Wściekał się i rozwalił nam obadonki w drobny mak. O, i, I teraz nie mamy gdzie mieszkać. O, właśnie. O tym pomówimy później. A teraz Wam powiem, że wilk uciekł! No! Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. A? Ja uciekłem? A, zaraz zobaczycie, jak uciekłem I dokąd uciekłem I dlaczego uciekłem Wilk klasnął łapami Oblizał się i wlazł do komina Ale gdy tylko zaczął się opuszczać w dół Świnki usłyszały szmer Kiedy na pokrywę kotła zaczęły się sypać sadze Mądry naf, naf zaraz się domyślił o co chodzi Szybko rzucił się do kotła, w którym na ogniu grzała się woda I zdjął pokrywę Prosimy, pięknie witamy Nif-nif i nuf-nuf już zupełnie spokojni, z zadowoleniem spoglądali na swego mądrego i dzielnego brata. Długo nie trzeba było czekać. Czarny jak kominiarz wilk wpadł z pluskiem prosto do kotła. Nigdy go jeszcze tak nie zapiekło. Oczy wyszły mu na wierzch, cała sierść zjeżyła się. Z dzikim wrzaskiem wyskoczył przez komin z na dach, stoczył się po nim na ziemię, przekoziołkował cztery razy, przejechał na swoim ogonie obok zamkniętych drzwi i rzucił się do ucieczki. A braciszkowie trzy małe świnki, otworzywszy drzwi, patrzyły za nim i cieszyły się, że dały taką nauczkę złemu zbójowi. W końcu... Bracia zaśpiewali wesołą piosenkę. Choć objedziesz cały świat, cały świat, cały, cały świat, świat! Do swej chatki wrócisz rad, wrócisz bardzo rad. I... Bo nas broni dzielny naw, dzielny naw, mądry naw. A słynik do, do wody, w Wprost do wody, wpadni. Bo nas broni dzielny naw. naw. Dzielny nam, mądry nam A zły wilk do wody wpadł Wprost, wprost do wody wpadł. wpadł Z lasu wilk nie wróci już Nigdy już, nigdy już Bo tu obleciał tchórz Wielki, wielki tchórz Mamy teraz wspólny dach Wspólny dach Wspólny dach Już nas nie ogarnie strach Nigdy żaden strach Mamy teraz wspólny dach, wspólny dach, wspólny dach. Wspólny dach. Już nas nie ogarnie, ogarnie strach, nigdy żaden strach. Od tego czasu bracia zgodnie mieszkali razem pod jednym dachem. To wszystko, co wiemy o trzech małych świnkach. Nif-Nifie, Nuf-Nufie, i naf, nafie.